Słuchają Państwo programu drugiego. Jest dwudziesta. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Magdalena łoś Dobry wieczór, witamy Państwa i zapraszamy na spotkanie pod szyldem Filharmonii Dwójki. Dziś środa, muzyka dawna i wracamy do przedstawianego już w dwóch odsłonach ubiegłorocznego festiwalu dawnej muzyki sakralnej, festiwalu Muzyka Divina w Krakowie, którego tematem był Adwent, Ten czas pierwszy otwierający rok liturgiczny, muzyka przygotowująca nas zatem do okresu Bożego Narodzenia, które również muzycznie było upamiętnione, przedstawiane w programie ubiegłorocznego festiwalu w Krakowie. Słuchaliśmy ostatnio w tej prezentacji, w naszych spotkaniach koncertu zespołu no, przedstawiającego w najlepszy możliwy sposób renesansową polifonie. To był zespół kapela Pratensis, prowadzony przez Tima Braithwaite'a. Była też inauguracja to mikrologus Patrici Bowie, a dziś finał tego festiwalu jest estoński zespół Lina Muziku Stelina Tajwo Nitwegi. Prowadzi oczywiście założony przez siebie zespół. Ten finał dziś przed nami wielki, piękny program. Myślę, że tych z Państwa, którzy znają jakość i pomysł, jak wykonywać muzykę dawną, tradycyjną, a też komponować na jej bazie własną muzykę, nie trzeba zachęcać do pozostania z nami. Za chwilę o tym programie Państwu opowiem, ale wcześniej ja, może chwila wspomnień nagrania, tym razem płytowe Patrycja Bowie i mikrologu zespół, który w ubiegłym roku otwierał Krakowski Festiwal. Zespół z Patrici Bowie, jedno z piękniejszych płytowych wspomnień, bo to nagranie Cantiga ze Santa Maria, jedna z tych cantig przypisywanych Alfonsowi X Mądremu w instrumentalnym opracowaniu muzyków z zespołu. Przypominam, Mikrologus przedstawiając pieśni religijne średniowiecznych Włoch otwierał ósmy Festiwal Muzyka Divina w Krakowie w sierpniu ubiegłego roku i tak chronologicznie słuchaliśmy tego wydarzenia jako pierwszego w prezentacji koncertów, które mamy dla Państwa do dyspozycji. Potem była już bardzo szlachetna, renesansowa polifonia, właściwie zaranie renesansu, muzyka Dufaya, Miss Sekce Antilla Domina i kapela Pratensis. A dziś wyruszamy na północ i zabierze nam tam estoński zespół Lina Musicut, zespół Stalina. Tam w tym mieście założył go Tajwo Nidwegi. I to był pierwszy zespół w Estonii, który profesjonalnie m, rzeczywiście wprowadził muzykę estońską, tradycyjną do wykonawstwa. Najpierw przecież jeszcze w Związku Radzieckim, a później już w Wolnej Estonii. I także był to zespół, który no, Odrodził muzykę religijną w Europie Wschodniej, wykonując ją w sposób niezwykle oryginalny, ciekawy i przekonujący. Lata 80. Lina Muzikut współpracowali z wirtuozem wiolonczeli vanem Monigetti, powstał nawet festiwal w Moskwie, Festiwal Muzyki Dawnej i to jest ten punkt styku zainteresowań ludzi z tego właśnie regionu. Myślę też o Polsce. Marcin Bornos-Szczyciński niedawno opowiadał w zapiskach ze współczesności w Cafe Muza, jak współpracowali z Tajwem Litwegim, kierownikiem artystycznym Lina Musicut, nagrywając z Bornos konsort na przykład ofertoria i komunię Mikołaja Zieleńskiego, zapraszając Lina Musicut na festiwal Pieśń naszych korzeni w Starym Sączu, potem już w Jarosławiu. Tam Lina Muzikut to y, zespół, który docenili również przyjeżdżający na festiwal zagraniczni artyści. Dalej potoczyła się współpraca z Dominikiem Velardem i Marcelem Peresem. Lina Muzikut dokonywał też wielu nagrań dla estońskiego radia. Wydawał płyty właśnie przy współpracy z estońskim radiem. Narodowym, klasycznym radiem estońskim. Tajwo Nitwegi jest też autorem wielu opracowań estońskich, religijnych chorałów, protestanckich chorałów, jest kompozytorem. Usłyszymy dziś zresztą bardzo wiele kompozycji programu Kom Przyjść przedstawianego właśnie w Krakowie na finale y, festiwalu Muzyka Divina. Program też jest nagrany na płycie. Usłyszymy te chorały w jego opracowaniu. Ale nie tylko chorały, repertuar średniowieczny i renesansowy także zabrzmi nieco inaczej, niż mogą się Państwo spodziewać. I to również zasługa osobowości, wyobraźni artystycznej tego estońskiego artysty. Ten program, Kom przyjść podzielony jest na dwie części. Mamy tu najpierw napięciem adwentowego oczekiwania, przygotowywania do cudów cielenia, a potem właśnie już radość Bożego Narodzenia. Tradycyjne estońskie hymny z Wysp plus antyfony o wykonywane te wielkie antyfony w czasie Adwentu, muzyka Guillaume de Machon, Mikołaja z Radomia, Mikołaja Zieleńskiego, wszystko połączone właśnie w tych autorskich opracowaniach charyzmatycznego lidera zespołu. Tajwo Nitwegi opowiada nam o tęsknocie, nadziei, świetle, które przynosi Boże Narodzenie. Muzyka w ich wykonaniu rzeczywiście dojrzewa w ciszy i do ciszy prowadzi. To jest zupełnie inny puls, inny rytm wykonań, prowadzenia muzycznej narracji. Tak właśnie jakby na północy czas spłynął wolniej. Te estońskie hymny z wysp Wormsi, Kichno i Sur, Pakri splecione zostaną z polską polifonią i średniowiecznym Gloria z mszy Notre Dame, Guillaume de Machaut, No i tworzą opowieść, która za chwilę przed państwem. Piękny, długi program, który myślę... Tym, którzy byli na koncercie albo znają płytę, da też wiele satysfakcji, porównania do tego, co pamiętamy albo co przynosi zmontowany program. A ci z Państwa, którzy do tej pory nie słuchali tej muzyki, myślę, że będą absolutnie nią zauroczeni. To zespół, który łatwo rozpoznać, ma swój charakterystyczny styl i na pewno warto tym wykonawcom zaufać. kom. Przyjdź. Program przedstawiany w Krakowie. Przypomnę, finał ósmego Festiwalu Muzyki Diviny. Koncert odbył się w krakowskiej Bazylice Bożego Ciała 9 sierpnia ubiegłego roku.